Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj pana Marka Wąsowskiego, dyrektora biura konsorcjum Smart Power Grid Polska, którego liderem jest Politechnika Wrocławska. Rozmawiamy o spółdzielniach energetycznych. Mam niezależne źródła energii, zainwestowałem w ogniwa fotowoltaiczne, mam jeszcze nawet do pompę ciepną, a może nawet gdzieś obok stoi mały wiatrak. Wszystko to łączę do sieci, Dogadała się też z sąsiadem, jednym, drugim. Czy jest jakaś forma prawna, która pozwala mi ten prąd nie tylko wykorzystać na własne potrzeby, ale go odprowadzić gdzieś do, czy do sieci ogólnokrajowej? Na własne potrzeby to raczej bez sąsiadów. No tak, bardzo. No, ale gdyby już był tutaj interes społeczny, taki lokalny grupy społecznej, można to w, różny, w różnej skali rozpatrywać, no to są dwie formy, w których y, możesz współpracować. Pierwsza y, typowa działalność gospodarcza, y, objęta koncesjonowaniem, na wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii. Nazywać to rozumiem, to się tak zwane, mówimy wtedy, staje się prosumentem, tak? To jest takie pojęcie. Ale już takim zawodowym prosumentem. Mhm. Możesz zostać prosumentem na własny użytek. Produkować tylko taką ilość energii, którą zużywasz na swoje własne potrzeby, a nadwyżki odprowadzasz do, do sieci, ale możesz być takim producentem korzystającym w mniejszości z energii, natomiast generalnie dzielisz się tą energią z otoczeniem. Natomiast ostatnio dość ciekawą propozycję E, zgłosiło Ministerstwo Gospodarki, które przedstawiło opracowanie przygotowane na ich zlecenie dotyczące spółdzielczości energetycznej na wzór innych krajów europejskich. Ja wejdę Ci słowo, bo od razu sobie skojarzyłem, jak mówiliśmy o tym mechanizmie, że sąsiad sąsiadowi pomaga, w rzeczy, to aż się marzę, żeby się to zaangażowało wójt czy burmistrz i żeby to była inicjatywa samorządu, żeby to samorząd jakby budował właśnie taką um, świadomość energetyczną. Jeśli spojrzećby do ustawy o samorządzie terytorialnym, to jednym z obowiązków jednostek samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie potrzeb swojej społeczności, swoich mieszkańców, w tym również w zaopatrzenie w energię. Można do tego podejść poprzez skonstruowanie faktycznego planu energetycznego gminy, w którym zostaną przewidziane działalności, czy też aktywności społeczeństwa lokalnego na rzecz tworzenia zasobów i magazynów energii elektrycznej. I jedną z form takiej działalności i tutaj warto jest przy, przy, przy, przy, przywołać coś innego opartego na prawie spółdzielczej, tak jak banki spółdzielcze, czy tak jak spółdzielnie produkcji rolnej, można powołać spółdziel, spółdzielnię e, energetyczną zajmującą się wytwarzaniem energii, oraz sprzedażą tej energii na potrzeby członków spółdzielni. Czy właśnie takie rekomendacje daje Ministerstwo Gospodarki, żeby te, te, spół, te spółdzielnie powstawały na masową skalę? Skąd w ogóle, no, mamy no, na, czym, na, na kim mamy się wzorować? Czy to jest doświadczone? W Polsce rozumiem banki spółdzielcze, inne formy jego spółdzielczości, spółdzielnie mleczarskie, no ale spółdzielnie energetyczne od kogo? Od kogo ściągamy? Od, tak? od kogo wziąć jakby na ten pomysł? E... Na biznes, no właśnie, czy na biznes właśnie? No właśnie czy są Myślę, inne... że jest to odniesienie do faktycznych dokonań. Nasz, nasz sąsiad zachodni, czyli Niemcy, tą formę działania przyjęły w ostatnich latach jako dominującą formę aktywności wspólnot lokalnych w celu za samozaspokojenia swoich potrzeb. Działa blisko tysiąc spółdzielni energetycznych, które produkują energię elektryczną najczęściej ze źródeł odnawialnych i zaspokajają swoje lokalne potrzeby. Oczywiście tam się to odbywa w zupełny inny sposób, a mianowicie tam jest system gwarantowanych cen energii. Ta energia jest odsprzedawana przy gwarantowanym, kontraktowanym wolumenie oraz kontraktowanej wartości. W Polsce takiego mechanizmu nie ma. Należałoby tutaj dokonać kilku korekt Y, dotyczących systemu prawnego, ale niewielkich korekt systemu prawnego, ale samo zasadnicze podejście do samorządności i do, do przedsiębiorczości lokalnej jest takie samo jak, y, jak w Niemczech, notabene y, również w Austrii czy w krajach skandynawskich. Tam się y, y, wspólnoty lokalne organizują właśnie w postaci spółdzielni, i te spółdzielnie zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej z zasobów, które znajdują się nad nimi, czyli ze słońca, z wiatru oraz z tych biokomponentów, które służą do wytwarzania energii. Jak wygląda podział zysków? Albo w ogóle jaka, yy, jaki są podział ról w, takim, w takiej spółdzielni? Kto się czym zajmuje? Czy to jest, czy to jest miejsce dla przedsiębiorców do, do takich spółdzielni dołączania? Czy nawet zwykłe osoby mogą być członkiem spółdzielni? Prawo spółdzielcze stanowi, że spółdzielnie w Polsce może założyć od 10 osób fizycznych, czyli 10 i więcej osób fizycznych lub 3 osoby prawne. Niemieckie prawodawstwo wyklucza spośród tych osób prawnych przedsiębiorstwa energetyczne. No, myślę, że logicznym jest, że trudno by było tutaj widzieć jakąś wartość dodaną, jeśli by energetyka zajmowała się swoim chlebem powszednim w innej formie. Natomiast spółdzielnia generalnie pomyślana jest jako organizacja zrzeszająca osoby prywatne, które potrzebują, które chcą inaczej zorganizować swoje, swój dostęp do energii elektrycznej i w tym celu powołają, powołują spółdzielnię z jej organami, a więc z Walnym zgromadzeniem, radą nadzorczą, zarządem. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i zajmuje się prowadzeniem działalności energetycznej. Tutaj już musi przestrzegać rygorów prawa energetycznego, natomiast generalnie nakierowana jest na to, aby przede wszystkim zaspokajać potrzeby swoich własnych członków, czyli zapewnia im dostęp do energii elektrycznej. Dzieje się to w oparciu o lokalną infrastrukturę, czyli tak jak powiedziałem, o słońce, o wiatr, być może o wodę. Być może jakiekolwiek inne technologie, które postanowi wykorzystać do tego, aby móc y, zaopatrywać swoich współdzielców w energię. I tu jest, wchodzi w grę energia elektryczna oraz energia cieplna. I, idąc tym tropem, to za chwilę nie będą nam potrzebni żadni operatorzy, ani dostawcy? Bo wszystko właściwie może postać jakby no, czy lokalnymi siłami. Dobrze powiedziałeś, że może, ale proces i nie, tak, nie w tym kierunku jest prowadzony. Proces dotyczy zagwarantowania podstawowych potrzeb energetycznych społeczności lokalnej. Natomiast wymiana, czy tam przesyłanie tej energii pomiędzy tymi lokalnymi wspólnotami, kupowanie energii, która pochodzi z innych źródeł, być może z odległych źródeł, ale która jest zdecydowanie tańsza niż ta produkowana na miejscu, Wolny rynek energią, czyli możliwość porównywania ofert i korzystania z innych z innych, ofer, innych dostawców czy, czy producentów utrzyma przynależność tych wspólnot, tych lokalnych rejonów bilans, bilansujących do sieci krajowej. Sieć krajowa będzie stanowiła coś w rodzaju autostrad energetycznych, które pozwolą wymieniać, czy tam przesyłać energię pomiędzy poszczególnymi rejonami, no i oczywiście spowoduje, że cały system krajowy, krajowy system energetyczny będzie stabilny. Temu będą służyły wszystkie funkcje sieci inteligentnej, a więc komunikacja, przewidywanie, prognozowanie, daleko posunięta automatyka z funkcjami regulacyjnymi, i zagwarantowanie, że gdyby coś się tej wspólnocie lokalnej przydarzyło, no bo na przykład zaistnieje jakaś katastrofa, mm -hmm. akurat ich dotknie któryś mm -hmm. z atmosferycznych kryzysów, będą mieli dostęp do ogólnokrajowej sieci i będą zasilani z sieci ogólnokrajowej. Czy w Polsce już powstała taka spółdzielnia? Do kogo należałoby pojechać, popatrzeć, tak, no, do, doznać? jakby korzyści, jakby, znaczy na miejsce spytać się, no, drogi wujcie, dlaczegoś Pan przystąpił do takiej spółdzielni? Co Panu to dało? Forma spółdzielczości jest zupełnie nową w dyskusji publicznej. Zobaczyć i powąchać najlepiej byłoby jednak u naszego zachodniego sąsiada, czyli pojechać do Niemiec, zobaczyć jak to tam się dzieje na bardzo niskim poziomie, w jaki sposób organizują się spółdzielnie energetyczne. W zeszłym roku, mówię o roku 2013, nowych spółdzielni powstało około 200 w Niemczech. Łącznie jest to około 1000, tak jak mówiłem, a więc możemy na różnym poziomie organizacji tego typu przedsięwzięcia zaobserwować i, i ocenić na ile są one aplikowalne w naszych polskich warunkach. Szereg naszych doświadczeń z, z komunalizacją zasobów, czy z umiejętnością zorganizowania tego właśnie na potrzeby wspólnoty lokalnej, pokazuje, że jeśli pojawi się lider, jeśli się pojawi ktoś, kto tą wizją zostanie ogarnięty i będzie w stanie oprzeć się na już działających modelach i systemach, to osiągnie sukces, ma zagwarantowany odbiór tej energii w postaci swoich spółdzielców, jest to zakorzenione w polskim systemie prawnym, taka forma działalności. Jest ona bardzo efektywna finansowo, dlatego że podatkowo jest to korzystne w stosunku do produkcji y, przez spółkę prawa handlowego. I co dla mnie co dla mnie osobiście jest najciekawsze, spółdzielczość może w pewnym stopniu uzupełnić lukę y, dekapitalizacji y, naszej infrastruktury energetycznej przemysłowej. Dlatego, że nasze elektrownie węglowe, mają bardzo mocno zużytą infrastrukturę. Stopniowo będą zamykane i stopniowo będą wycofywane z ruchu poszczególne bloki energetyczne. Budowa no, każdego nowego bloku, jak znamy z, chociażby z doniesień medialnych, to po pierwsze jest problem z, ze znalezieniem pieniędzy, po drugie jest długotrwałość takiego procesu powoduje, że nie uzyskamy szybko efektów, a po ostatnie Niestety, ostatnio, przez ostatnie 15 lat mamy lukę inwestycyjną. Słowem, spółdzielnie energetyczne w tle odnawialne źródła energii mogłyby wprowadzić Polskę na nowy etap rozwoju gospodarczego. I jeszcze coś, co tutaj by cały czas podkreślamy, spowodowałyby, no, budowę wspólnoty lokalnej. I to taki jeszcze dodatkowy byłby taki element, ta wspólnota lokalna już całkiem ładnie się jakby rozwija, ale to byłby taki dodatkowy, taki hmm, wyróżnik bezpieczeństwa tej wspólnoty. I innowacyjności. Cóż, zakładajmy spółdzielnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.